się przekonają Rosję, że wojna z Niemcami jest błędem. Że będzie zawarty pokój, po którym Rosja zbliży się z powrotem do Niemiec. Patrząc na to, co się działo w Rosji w początku wojny, miałem wrażenie, że cały bodaj rząd z wyjątkiem ministra spraw zagranicznych patrzy na tę wojnę niechętnie i sympatiami swymi jest raczej po stronie przeciwników niż sojuszników. Ten rząd, gdyby mógł, każdej chwili chętnie by zawarł pokój z Niemcami, zostawiając sojuszników ich własnemu losowi. Wiadomo też było, iż w kołach dworskich nie zerwano stosunków z odpowiednimi kołami w Niemczech. Korespondencja w dalszym ciągu trwała, a nawet podobno bywały i spotkania osobiste. Gdyby to była wojna tylko z Austrią, nastrój sfer rządowych byłby niezawodnie inny. Panowała tam nawet zawiętość na Austrię, która wchodziła w drogę Rosji na Bałkanach. Zresztą Austrię dość lekceważono jako siłę. Względem Niemiec natomiast panował wielki respekt. Obawiano się ich poważnie, zresztą nie było wyraźnych powodów do konfliktu z nimi. Były zaś nie tylko sympatie dla nich w sferach, o których mowa, ale i powody do przyjaźni, do ścisłego związku z Berlinem, powody zrozumiałe dla całej biurokracji. Jeden to utrzymanie zasady monarchicznej, która w Niemczech miała przecie silniejsze oparcie niż w Anglii lub Francji. Drugi to kwestia polska. Liczono, że te dwa względy nie pozwolą Rosji długo wytrwać w wojnie przeciw Niemcom. Że bardzo rychło zarysuje się niebezpieczeństwo ze strony wewnętrznych wrogów państwa. Rewolucjonistów rosyjskich z jednej strony Polaków z drugiej, które ją zmusi do opuszczenia sojuszników i zawarcia osobnego pokoju. W umowie z sojusznikami nawet było zastrzeżone, że w razie rewolucji u siebie Rosja nie będzie się czuła obowiązana do kontynuowania wojny. Objawów tej niechęci sfer rządzących do wojny nie brakowało od samego początku, z postępem zaś wojny i jej zaciąganiem się na czas dłuższy mnożyły się one i stawały coraz wyraźniejsze. Prawdopodobnie ta niechęć zrodziła jeden z najszczerszych, najbardziej prawdomównych komunikatów wojennych, jaki kiedykolwiek ogłoszono. Mianowicie w samym początku wojny komunikat o klęsce armii Samsonowa pod Tannenbergiem, komunikat urzędowy, był tak tragicznie zredagowany, jak gdyby chodziło o to, by społeczeństwo rosyjskie jak najbardziej przerazić i odebrać mu ducha. Ten charakter sfer rządzących Rosją był głównym źródłem jej słabości. Rosja posiadała niewyczerpaną ilość materiału ludzkiego, przedstawiającego wysoką wartość bojową. Praca w ciągu lat kilku poprzedzających wojnę nad organizacją armii dała ogromne rezultaty. Świadczyła o tym mobilizacja, która została przeprowadzona wzorowo. Świadczył duch i wyćwiczenie armii. Stan uzbrojenia był dobry. Intendentura też nie pozostawiała wiele do życzenia. Nie było żadnego porównania z armią, która prowadziła wojnę japońską, a która wykazywała tyle braków. Rosyjska opinia publiczna odniosła się do tej wojny z wielkim zapałem i z wielką gotowością niesienia pomocy państwu w walce. Samorządy ziemskie i miejskie wyłoniły z siebie organizacje, które oddawały wielkie usługi na tyłach armii. Był ogromny zasób sił do wojny, fizycznych i moralnych. Słabość była u góry, w rządzie i w tych sferach niemiecko-rosyjskich, które w Rosji Piotra Wielkiego. Dostarczyły ludzi rządzących państwem. Właściwie mówiąc, kto znał Rosję i umiał głębiej w nią patrzeć, ten widział, że społeczeństwo rosyjskie, przeciwstawiające się sferom rządzącym, miało dwa cele i dwa źródła zapału do tej wojny. Pierwszym celem było zwycięstwo nad Niemcami, obalenie ich potęgi, wyemancypowanie się spod jej przewagi. Zdobycie wielkiej i trwałej pozycji mocarstwowej dla Rosjan. Drugim przełamanie muru wewnętrznego, otaczającego władzę w państwie, który stanowiła niemiecko-rosyjska arystokracja urzędnicza, otwarcie odmawiająca dostępu do tej władzy przedstawicielom społeczeństwa. Dlatego społeczeństwo to uznało wojnę za swoją. Starało się wziąć w niej udział jak najszerszy, wygrać ją jako naród rosyjski, wykazać swą większą zdolność do prowadzenia państwa w trudnych chwilach od sfer dotychczas rządzących. Ta postawa społeczeństwa rosyjskiego wciągała Rosję w wojnę o wiele głębiej niż sobie tego rząd życzył i utrudniała intrygi skierowane ku jej przerwaniu, ku osobnemu pokojowi z Niemcami. Wytwarzała ona wszakże w sferach rządowych i dworskich tym większy wstręt do wojny. Pochodził on już nie tylko z niechęci do walki z Niemcami, ale i z obawy, żeby zwycięstwo Rosji nad nieprzyjacielem nie stało się klęską dla tych, którzy w niej mieli przywilej rządzenia. I jeżeli Rosja wyszła tak fatalnie z tej wojny, to może głównie dlatego, że ci, co nią rządzili, bali się zwycięstwa. Nienormalne położenie Rosji w wojnie na tym się nie kończyło. Państwo idące na tak wielką wojnę, zdobywające się na tak niezwykły wysiłek, nie może wyjść w razie zwycięstwa z niczym. Musi mieć zysk, który by okupił poniesione ofiary. Niewątpliwie samo powalenie potęgi niemieckiej byłoby dla Rosji olbrzymim zyskiem. Gdyż podniosłoby jej mocarstwowe stanowisko. Rozwiązałoby jej ręce w polityce zewnętrznej, która coraz więcej się czuła przez Niemcy paraliżowana. Zysk ten wszakże niedostatecznie byłby zrozumiały dla rosyjskiej opinii publicznej, żeby ją zadowolić. Nie zadowoliłoby jej również otwarcie cieśnin dla Rosji, uzyskanie wolnego wejścia na Morze Śródziemne. Rosyjska opinia publiczna została wychowana na zdobyczach terytorialnych i najliberalniejsi nawet Rosjanie zwycięskiej wojny bez aneksji nowych ziem nie rozumieli. Rząd, który by po zwycięstwie nie przyniósł Rosji terytorialnych zdobycze, naraziłby się na bardzo ciężkie oskarżenia. Tymczasem przy głębszej analizie położenia musiało się wykazać, że w wojnie europejskiej, w wojnie na zachodzie Rosja, czy będzie zwyciężona, czy będzie zwycięska, terytorialnie nie tylko nic nie zyska, ale jest skazana na znaczne straty. Zachodnie ziemie państwa rosyjskiego, zarówno jak ziemie wschodnie państw centralnych, to była Polska. Należy oczekiwać, że Niemcy i Austria w razie zwycięstwa nad Rosją oderwą od niej mniejszą lub większą część Polski. Zwycięska zaś Rosja, chcąc wyjść ze zdobyczą terytorialną, nawet gdyby rząd obawiał się tego i tej zdobyczy sobie nie życzył, musiałaby oderwać od Niemiec i Austrii ich ziemie polskie, a tym samym Polskę zjednoczyć. Zjednoczenie zaś Polski prowadziło nieuchronnie, a właściwie nawet niezwłocznie do jej niepodległości, co pociągało za sobą tylko dla Rosji stratę obszaru polskiego, który najskąpiej pojęty oznaczał niemałą ilość ziemi. Wprawdzie szersze koła w Rosji, niedość realnie myślące o rzeczach politycznych i nierozumiejące kwestii polskiej, w początkach wojny nie zdawały sobie z tego sprawy. Tam istniała jakaś naiwna wiara, że Rosja może wszystko połknąć i wszystko strawić. Nie rozumiano tego, że taki szalony rozrost terytorialny, jaki się widzi w dziejach Rosji, był możliwy tylko w państwach wschodnich, rządzonych despotycznie, gdzie ludzi jedynie siłą zbrojną trzymano w poddaństwie. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że z chwilą, kiedy dla Rosji stało się koniecznością przekształcenie w państwo prawne i kiedy już weszła na tę drogę, Istnienie w granicach państwa zbyt wielkiego odsetka ludności mającej swą wybitną indywidualność narodową i swoje wielkie aspiracje narodowe jest po prostu niemożliwością. Ta umysłowość, która nie zdołała jeszcze przetrwać nowego położenia państwa, pozwalała żywić naiwną wiarę, że Rosja nie tylko będzie zdolna utrzymać swe panowanie nad posiadanymi przed wojną ziemiami polskimi, ale nawet przyłączyć nowe i dalej Polską władać. Nie miałem atoli wątpliwości, że w kołach rządzących od początku wojny tej wiary nie podzielano. Poważne dane świadczyły, iż tam od dawna już istnieje świadomość, że Rosja ma za wiele ziemi polskiej, że utrata mniejszej lub większej jej części jest nieuchronna. Rozumiano, że jeżeli chce się stracić jak najmniej, trzeba zredukować jak najbardziej obszar narodowy Polski wspólnymi wysiłkami Rosji i Niemiec. Tam zdawano sobie sprawę z tego, że wyzwolenie zaboru pruskiego i austriackiego i połączenie ich z resztą ziem polskich położyłoby koniec okrawaniu Polski i oznaczałoby odbudowanie państwa polskiego. Świadomość takiego wyniku zwycięstwa nad Niemcami zaczęła się rozwijać w coraz szerszych kołach w miarę postępu wojny i coraz wyraźniejszego występowania aspiracji polskich. Możliwe było zaanektowanie wschodniej Galicji jako ziemi rosyjskiej, ale ze względów, o których już wspomniałem, wartość tej zdobyczy wielu Rosjan zaczęło uważać za więcej niż wątpliwość. O anektowaniu państwek bałkańskich, nawet Bułgarii, która stanęła w obozie przeciwników, nie było mowy. Gdyby nawet nie było przeszkód po temu ze strony sojuszników, nie można było zapominać, że to już nie bezimienni Słowianie. Jeno ukształtowane narody z czuciem swej odrębności i przywiązaniem do niezawisłości. Wcielenie ich do Rosji Zwiększałoby tylko niebezpieczeństwo rozsadzenia państwa. Pozostawało marzenie o Konstantynopolu, którego ziszczenie olśniłoby naród rosyjski. Tu wszakże coraz wyraźniej było widać, że chcąc mieć Konstantynopol, nie dość zwycięstwa nad państwami centralnymi i Turcją, ale... Bodaj trzeba było przeprowadzić drugą wojnę z dotychczasowymi sojusznikami. Nawet wtedy w razie zwycięstwa Rosja miała perspektywę nie zdobyczy, ale strat terytorialnych. Czyż może być bardziej nienormalne położenie w wojnie? Trudno zaś było wymagać od Rosjan, żeby łatwo przyznali, iż Rosja, Zanadto się rozrosła terytorialnie na zachód, że panowała tam nad ludnością, która nigdy rosyjską stać się nie mogła i nie mogła pogodzić się z istnieniem pod obcymi rządami, że te ziemie można było trzymać siłą, zwłaszcza przy pomocy sąsiada, przy dawnych rządach, ale że z chwilą, kiedy Rosja weszła na drogę ewolucji w kierunku zachodnim, dalsze ich utrzymanie będzie niemożliwe. Trudno wymagać, ażeby jakikolwiek naród łatwo rozumiał, że jego państwo dla własnego dobra, dla zdobycia normalnych warunków rozwoju, musi zmniejszyć swój obszar. Tym bardziej zaś naród, który tak zrósł się w swych dziejach ze zdobyczami terytorialnymi, z ideą, że ciągle trzeba robić nowe zabory, a niczego, co już zdobyto, nie wolno tracić. Jednym z największych niebezpieczeństw Rosji w XIX i XX wieku było, że psychologia narodu pchała go w kierunku całkiem przeciwnym temu, czego wymagały istotne interesy narodu i państwa. Paradoksalność położenia Rosji w stosunku do celów wojny była tylko częściowym wyrazem ogólnego niesłychanie trudnego jej położenia wewnętrznego i zewnętrznego, wytworzonego pod wpływem mnóstwa sprzecznych czynników i wynikającego z jej położenia między wschodem i zachodem, między Azją a Europą. Dlatego to naród rosyjski... Wybitnie zdolny i żywotny, wykazujący we wszystkich dziedzinach bogatą i samoistną twórczość umysłową i posiadający niemałe zalety polityczne, gdy przeszła wielka katastrofa dziejowa, znalazł się w największym ze wszystkich niebezpieczeństwie i najtragiczniejszemu uległ losowi. Powyższe słabe strony położenia przeciwników nie były obce Niemcom którzy może najpilniej ze wszystkich narodów inne kraje studiowali, najlepiej je znali i posiadali wszędzie najlepszą obsługę informacyjną. Dodawało im to pewności siebie, wiary w zwycięstwo na froncie, a to zaczęło być wątpliwe. Nadziei na to, że wyzyskując słabe strony przeciwników i ich w pewnych dziedzinach ignorancje, Niemcy będą mogły nawet w razie niepowodzeń wojennych odnieść zwycięstwo polityczne. Dlatego to walka polityczna, prowadzona równolegle z wojną na frontach, miała tak wielkie znaczenie. W tej walce otworzyło się szerokie pole i dla nas. Na skutek przymusowego podziału sił naszego narodu w wojnie, na skutek tego, że synowie naszej ziemi musieli walczyć po obu stronach, i to prawie w równej liczbie. Rosja posiadała znacznie większą liczbę ludności polskiej niż Niemcy i Austria razem, ale za to w tych dwóch państwach pobór do wojska był o wiele ściślejszy i zabierał bez porównania większy odsetek ludności. Nasz udział w wojnie nie mógł mieć wpływu na jej losy. Natomiast nasz udział w walce politycznej, jak się to w następstwie okaże, Miał znaczenie ogromne i w początku zwłaszcza mógł nawet o losach całej wojny zdecydować. Trzeba wszakże stwierdzić, że Niemcy, pomimo całej swej przewagi politycznej nad przeciwnikami, o której tu była mowa, mieli niektóre bardzo słabe strony. Przede wszystkim byli oni zawsze lichymi psychologami. Zaślepieni wiarą w doskonałość swej organizacji, w szerokość swych wpływów i w skuteczność swych intryk Przeceniali często słabe strony przeciwników. Nie doceniali tego, co stanowiło ich siłę. Stąd najdokładniej obmyślane ich plany często natrafiały na całkiem niespodziewane przeszkody. Najściślejsze ich obliczenia zawodziły. Rozdział trzeci. Główne zadania polityki polskiej w pierwszej fazie wojny. Od roku 1914 do 1917 rozgrywała się wojna, w której pomijając mniejsze państwa stały przeciw sobie z jednej strony Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej Rosja, Francja, Włochy i Japonia. W tym okresie ze względu na położenie geograficzne Polski, na przynależność polityczną głównej części jej ziem, wreszcie na umowę Rosji z jej sprzymierzeńcami, którą zastrzegła sobie, że kwestia Polska nie będzie kwestią międzynarodową i że decyzje dotyczące granic zachodnich Rosji do niej wyłącznie będą należały, polityka polska formalnie została zredukowana do terenu rosyjskiego. Polityka ta ześrodkowała się na początku w Komitecie Narodowym w Warszawie opartym na porozumieniu naszego obozu ze stronnictwem polityki realnej. W dalszym swym rozwoju na zachodzie oddaliła się od organizacji stronnictw i ujednostajniła całkowicie w grupie, która tworzyła Komitet Narodowy w Paryżu. Przeważny wpływ na jej rozwój a później formalne i taktyczne jej kierownictwo, należało do mnie. Stąd uważam za potrzebne na wstępie do tego zarysu jej dziejów powiedzieć parę słów osobistych. Ani z temperamentu, ani z upodobań nie jestem dyplomatą. Może dlatego wydaje mi się, że stosunki między narodami... Byłyby o wiele zdrowsze i rozwijałyby się pomyślniej, gdyby w nich więcej było prostoty i szczerości. Mam wrażenie, że w metodach dyplomatycznych za wiele jest przeżytków przeszłości, utrwalonych przez długie czasy nałogów, które sprawiają, że zagadnienia z natury swej zawiłe w rękach dyplomacji stają się częstokroć jeszcze zawilsze. Zamiast je pogłębiać, sięgnąć do ich jądra, odważnie spojrzeć w oczy istotnym ich trudnościom i szczerze szukać ich usunięcia, gmatwa się je płytkimi wybiegami. Z drugiej strony, pomimo żeśmy bardzo w najnowszych czasach wydoskonalili frazeologię humanitarną, że na każdym kroku mówimy o solidarności międzynarodowej w postępowaniu dyplomacji dzisiejszej, Przebija całkowity brak skłonności do zrozumienia stanowiska strony przeciwnej i sprawiedliwej jego oceny. Nie byłem nigdy głosicielem pryncypiów liberalno-humanitarnych. Nie należałem do żadnej z organizacji międzynarodowych założonych dla uszczęśliwienia ludzkości. Uważałem w i uważam za konieczne w stosunkach między narodami nie tylko przywiązanie do dobra swego narodu i gorliwość w jego obronie, ale także zdolność do zrozumienia stanowiska i dążeń innych narodów, życzliwość dla nich i gotowość do bezinteresownego poparcia tego, co jednym z nich przynosi pożytek, innym zaś nie wyrządza krzywdy. Za warunek dobrej polityki w cywilizowanym świecie Uważam szacunek dla indywidualności i aspiracji narodów. Nawet gdy chodzi o wrogów i sprawiedliwą ocenę ich dążeń i działań. Toteż polityka moja była zawsze szczera i otwarta. I swoi, i obcy zarzucali mi nawet czasem zbytnią jej otwartość. Do celu Wybierałem zawsze drogę najprostszą, o ile nie zagradzały jej nieprzyzwyciężone przeszkody. Widziałem, że nieraz otwartość moja co do motywów i celów naszej polityki przysparza mi chwilowych trudności. Jestem wszakże przekonany, że na dłuższą odległość ułatwia mi zadanie. Polska wcale nie straciła przez to, że nikt nie miał prawa powiedzieć o polityce polskiej podczas wojny i konferencji pokojowej. Iżby była nieuczciwa i krętacka Tak samo sprawa polska, zdaniem moim Tylko zyskała na tym, że polityka, która za nią stała Nie była polityką ciasnego, ubranego w hipokryzję egoizmu I ślepego łakomstwa Że pracując dla swej ojczyzny Starając się zapewnić jej trwałą przyszłość I walcząc o to, co nam się słusznie należało Umieliśmy miarkować swe pragnienia, a jednocześnie współdziałaliśmy w urządzaniu nowej Europy z celem zapewnienia pomyślnego rozwoju wszystkim narodom i możliwego usunięcia powodów do starć między nimi na przyszłość. Takie pojmowanie polityki wyraziło się od samego początku wojny i w naszym stosunku do Rosji. Osobiście wiele pracy włożyłem w Poznanie i zrozumienie Rosji uważając to za jeden z pierwszych obowiązków ludzi chcących kierować polityką polską. Nauczyłem się na stosunek nasz do Rosji patrzeć w perspektywie dziejowej, ze spokojem, w którym myśli politycznej nie zmącają namiętności wytworzone przez przeszłość i podsycane stale do ostatnich czasów przez politykę rosyjską względem Polski. O ile ją można było nazwać polityką. Umiałem z szacunkiem patrzeć na to, co było w Rosji dobre i wielkie i szukać przyczyn tego, co było złe, małe, co było zgubne nie tylko dla nas, ale i dla niej samej. Zdaniem moim było rzeczą niegodną naszego narodu oburzać się jedynie na krzywdę, protestować przeciw nim i albo czekać na zmianę postępowania Rosji, albo też ślepo dążyć do jej zguby. Chociażbyśmy sami mieli razem z nią zginąć. Obowiązkiem naszym było mieć swoją względem Rosji politykę. Politykę rozumną, zwalczającą w niej to, co dla nas było szkodliwe, ale umiejącą szczerze i uczciwie poprzeć to, co było z korzyścią dla naszej sprawy. Z tego stanowiska patrząc, doszedłem do przekonania, że dla Polski zguba Rosji wcale nie jest potrzebna. Że przeciwnie, dla nas konieczne jest istnienie Rosji zdrowej, silnej, rozwijającej się pomyślnie na zasadach wspólnych wszystkim narodom europejskim. Byłem przekonany że z taką Rosją będziemy mogli żyć w normalnych stosunkach sąsiedzkich. A nawet widziałem wiele powodów, które nakażą i nam, i jej stosunek przyjazny. Katastrofy, która spotkała Rosję, nie przewidywaliśmy, nie liczyliśmy na nią i nie dążyliśmy do niej. Należeliśmy do tych, którzy próbowali ją od niej ratować a gdy przyszła, zbudziła wśród nas szczere i głębokie dla narodu rosyjskiego współczucie. Najgroźniejszym dla nas faktem, który najzgubniej na losach Polski zaciążył, był związek Rosji z Niemcami, który samą Rosję powoli gubił. Z chwilą, kiedy ten związek po długim okresie wahań wreszcie się zerwał, gdy wybuchła wojna, Zrozumieliśmy, że załamuje się cały dotychczasowy stosunek między Rosją a Polską. Wiedząc, że na wspólnej szali ze zwycięstwem nad Niemcami leżą losy Polski, uznaliśmy za swój względem ojczyzny obowiązek na czas, w którym ta szala się waży – Odłożyć na bok nasze rozrachunki z Rosją, szczerze i uczciwie podać jej rękę i w miarę naszych sił współdziałać z nią do zwycięstwa. Manifestowana przez nas życzliwość dla narodu rosyjskiego była życzliwością istotną, niekłamaną. Pragnęliśmy jego dobra i wierzyliśmy, jak wierzymy i dzisiaj, że prawdziwe dobro Rosji nie stoi na drodze dobru Polski. Stosunek nasz do sfer rządzących w Rosji, których polityka zawsze polegała na związku z Niemcami przeciw Polsce, które podczas wojny składały dowody, że chcą w tej polityce wytrwać, był wrogi, aleśmy go nie ukrywali. Współdziałając z Rosją do zwycięstwa, jednocześnie byliśmy w głuchej walce z jej rządem, w walce o tyle widocznej, o ile to podczas wojny jest możliwe. Żadna strona pod tym względem nie miała złudzeń. Stanowisko to, podyktowane względami głębszymi od interesów chwili, wynikające z sumiennej analizy położenia dwóch narodów, utrzymaliśmy konsekwentnie przez cały czas wojny. Nigdy nasza polityka nie zwracała się przeciw Rosji. Żaden jej krok... Nie zmierzał ku jej krzywdzie. Polityka polska w dalszych fazach wojny, po zajęciu całej Polski przez armię niemiecką i austriacką, a później po rewolucji i ubezwładnieniu Rosji, nie polegała na żadnym w stosunku do niej zasadniczym zwrocie. Była ona dalszym ciągiem, konsekwentnym rozwinięciem tych założeń, z którymi myśmy w wojnę wstąpili. To, cośmy zrobili dla Polski, jak będę miał sposobność wykazać, nie było zrobione przeciw Rosji. Podkreślam to umyślnie, żeby ludzie u nas nie myśleli, że polityka zbliżenia z Rosją, szukająca oparcia stosunku z nią na wzajemnej życzliwości, była wywołana tylko potrzebami chwili i dziś już należy do historii. Niejedno pokolenie przeminie, a ta sprawa ciągle będzie aktualna, żywotna, ciągle będzie miała pierwszorzędne znaczenie dla obu narodów. W chwili wybuchu wojny i po stronie państw centralnych i w państwach zachodnich rozumiano, że Rosji w niej przypada rola niemała. Istotnie w pierwszym roku wojny wszystko zależało od niej i od Francji. Gdyby nie wysiłek Rosji, nie byłoby zwycięstwa francuskiego nad Marną i Niemcy prawdopodobnie w ciągu mniej więcej pół roku zakończyliby wojnę zwycięstwem, jak to sobie obiecywali. Wypowiadając wojnę Rosji i przedsiębiorąc atak na Francję, Niemcy nie były całkiem przygotowane na to, że Anglia wystąpi. Najlepiej o tym świadczy... Wściekłość Niemców, ów rozlegający się na obszarze Rzeszy Chór, got strafe England. Gdy Anglia wypowiedziała wojnę. W Berlinie zrozumiano, że za wielu mają przeciwników, że zwycięstwo się oddala i polityka niemiecka zaczęła się coraz silniej przywiązywać do myśli osobnego pokoju z Rosją. Gdyby chodziło tylko o rząd Goremykina, Jestem przekonany, że urzeczywistnienie tej myśli nie napotkałoby nieprzezwyciężone przeszkody. Od pierwszej chwili było widoczne, że rząd przyjął wojnę bez entuzjazmu, że jest z niej niezadowolony, że gotów byłby skorzystać z każdej sposobności, żeby się z niej wycofać. Ale obok rządu była opinia publiczna Rosji. Nastrojona wojowniczo, pragnąca zwycięstwa i pełna wiary w nie, był wreszcie cesarz, który raz przyjąwszy wypowiedzenie wojny, postanowił walczyć do końca i dotrzymać danego sprzymierzeńcom słowa. Rozumieliśmy, że w tym położeniu rzeczy polityka polska ma przed sobą zadanie ogromnej doniosłości. Mianowicie ułatwić Rosji prowadzenie wojny i umożliwić jej wytrwanie w wojnie. Wysiłek Rosji, który był istotnie wielki i dla sprawy zwycięstwa nad Niemcami był konieczny, Polacy mogli w znacznej mierze sparaliżować i na teatrze wojny rozgrywającej się w ich kraju i na polu walki politycznej, w której zwycięstwem niemieckim byłby osobny pokój z Rosją. Gdyby ludność ziem polskich zajęła była postawę wrogą względem wojsk rosyjskich, gdyby zamiast życzliwości i pomocy, jaką im powszechnie okazywała, na każdym kroku utrudniała im działanie, wywarłoby to niezawodnie duży wpływ na przebieg kampanii w pierwszym roku. Wpływ bardzo niekorzystny, może fatalny dla sprawy sprzymierzeńców. Jeszcze większy byłby wpływ polityczny takiej postawy Polaków. Niezadowolone z wojny, przyjazne Niemcom koła rządzące w Rosji oczekiwały wrogiego wystąpienia Polaków, czegoś w rodzaju powstania przeciw Rosji. Potrzebny im był atut niebezpieczeństwa polskiego do wygrania zarówno w stosunku do Mikołaja II, jak do opinii rosyjskiej. Wiedziały one, że opinia publiczna w Rosji, w gruncie rzeczy nawet w kołach względnie liberalnych, bardzo nacjonalistyczna, szczególnie jest wrażliwa na niebezpieczeństwo ze strony obcych żywiołów w państwie. Widziały niedawno, jak Stołypin w walce z rewolucją, zręcznie wyzyskał udział w niej Żydów i obcoplemieńców i tym sposobem zwrócił opinię na stronę rządu przeciw rewolucji. Było to pewne, że wrogie wystąpienie Polaków przeciw Rosji od razu ochłodzi zapał do wojny z Niemcami i stworzy grunt dla powrotu starej myśli porozumienia z nimi w celu wspólnego załatwienia się z Polską. I w Berlinie. I w Petersburgu liczono, że Polacy uratują Niemcy od klęski i umożliwią powrót dawnych, dobrych czasów przyjaznego współżycia Rosji z Niemcami, związanych wspólnym spożywaniem eucharystycznego ciała Polski. Tu znów licha psychologia niemiecka nie zorientowała się w położeniu, nie doceniała Polaków, a raczej przeceniała ich głupotę. Myśmy mieli jasną świadomość, że głównym naszym zadaniem jest od chwili wybuchu wojny możliwie najdalej iść w manifestowaniu naszej z Rosją solidarności przeciw Niemcom. Rozumieliśmy, że solidarność tę trzeba okazać zarówno słowem jak czynem na wszystkich dostępnych dla nas polach działania. Trzeba stwierdzić, że spełnienie tego zadania umożliwił nam zdrowy instynkt narodu, którego szerokie masy poszły bez wahania za nami. Spełnienie tego zadania było koniecznym warunkiem osiągnięcia pierwszego naszego celu – zniszczenia potęgi niemieckiej. I był to warunek uratowania Polski od największej w dziejach porozbiorowej klęski, od utopienia sprawy polskiej w chwili, kiedy właśnie otwarły się dla niej wielkie widoki. Bo nie trzeba przecie bardzo bogatej wyobraźni, żeby sobie przedstawić skutki, jakie by wynikały dla nas z osobnego pokoju między Rosją a Niemcami. Spełniając to zadanie, służyliśmy Polsce przede wszystkim, aleśmy jednocześnie wpływali na los całej wojny. Ze wszystkiego, co polityka polska zrobiła podczas tej wojny, konsekwentne dotrzymanie przyjaznego Rosji stanowiska, zwłaszcza w pierwszej fazie wojny, było rzeczą najważniejszą. W państwach zachodnich nie rozumiano i dotychczas ci, co piszą o wojnie, nie rozumieją, jak wielkie dla sprawy sprzymierzeńców znaczenie miała polityka polska w pierwszym roku wojny. Polityka ta nie była łatwa. Paradoksalność stosunków w państwie rosyjskim tu się wyraziła ze szczególną jaskrawością. Solidarność naszą z Rosją trzeba było manifestować w głuchej walce z rządem rosyjskim. Rządowi rosyjskiemu i jego władzom w Polsce nasze stanowisko było nie na rękę. Przeszkadzało ich utrwalonej od dawna polityce. Robiono też wszystko, ażeby Polaków do Rosji zniechęcić, a żeby im uniemożliwić utrzymanie linii politycznej, którą sobie wytknęli. W latach poprzedzających wojnę, w których polityka nasza uwydatniała swój kierunek wyraźnie przeciw niemiecki, w których zaczęliśmy wyrażać swą życzliwość dla Rosji, rząd rosyjski, jak to już wyżej wskazałem, Wzmocnił wrogi charakter swojej polityki względem Polski. W samej chwili wybuchu wojny, stała w Rosji na porządku dziennym sprawa języka w projekcie samorządu miejskiego dla Królestwa. Wbrew uchwale Dumy, wbrew wyrażonej jasno woli cesarza, większość Rady Państwa, złożona przeważnie z jej członków mianowanych i reprezentujących sferę rządzącą, oparła się uznaniu w najskromniejszej nawet mierze praw języka polskiego. Trzeba było wiedzieć dobrze, dokąd się idzie i mieć mocną wiarę w to, że obrana droga jest dla Polski jedyną, a żeby pomimo tej polityki sfer rządzących Rosją zdobyć się na wytężoną pracę nad opinią publiczną w Polsce i zorganizować ją w duchu dla Rosji Życzliwym. Gdyby ludzie w Rosji, rozumiejący niebezpieczeństwo niemieckie, tak jak myśmy je rozumieli, umieli się byli zdobyć na równie wytrwałą i usilną pracę w swoim społeczeństwie, może by Rosji w tej wojnie nie spotkał los tak straszny. Polska sprawiła wielki zawód germanofilom rosyjskim i ich przyjaciołom w Berlinie. Po wybuchu wojny nie tylko deklaracje polityków polskich wyrażały solidarność z Rosją. Ale armia rosyjska w Polsce od pierwszej chwili uczuła, że jest w kraju przyjaznym. Na każdym kroku okazywano jej sympatię i pomoc. Trzeba przyznać, że Aż do chwili wielkiego odwrotu w roku 1915, kiedy armia rosyjska była już w znacznej mierze zdemoralizowana, zachowanie się jej względem ludności kraju było również bardzo życzliwe. Porównując trzy armie operujące na ziemiach polskich, trzeba stwierdzić, że najbardziej nieludzkie było zachowanie się armii austriacko-węgierskiej i w Królestwie i może bardziej jeszcze w Galicji. Miała ona na swym rachunku niezliczoną ilość egzekucji powodowanych lada denuncjacją. Ona też najwięcej zniszczyła zabytków przeszłości. Trzeba dodać, że jako jedyna armia katolicka ze szczególnym upodobaniem burzyła kościoły. W dalszym ciągu będę miał sposobność wykazać, że po wybuchu wojny rząd rosyjski prowadził bez przerwy swą politykę przeciw Polską i starał się paraliżować to, co inne czynniki w państwie robiły dla pozyskania sobie współdziałania Polaków. Chodziło mu najwidoczniej o to, żeby nas zwrócić przeciw Rosji. Gdy mu się robota jego nie udawała, korzystał z każdego materiału, żeby dowieść, iż Polacy... Przechodzą na stronę przeciwników Rosji. Ze względu właśnie na tę politykę rządu rosyjskiego i na jej cel aż nadto wyraźny doprowadzenie do osobnego pokoju Rosji z Niemcami. Dużą dla naszej polityki niedogodność stanowiły działania polskie po stronie państw centralnych. Rozdział czwarty Działania polskie po stronie państw centralnych Gdybyśmy nawet nie widzieli prowadzonych od paru lat w Galicji przygotowań do wystąpienia przeciw Rosji naiwnością z naszej strony byłoby oczekiwać że polityka nasza nie napotka żadnych przeszkód we własnym społeczeństwie nie ma takiego kraju na świecie, gdzieby polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą. Tym bardziej nie można było tego oczekiwać w Polsce, w narodzie pozbawionym swego państwa, posiadającym tak złą tradycję polityczną, którego działania od dawna już na miano polityki właściwie nie zasługiwały który wreszcie w znacznej części swych czynnych politycznie żywiołów zatracił był już pojęcie sprawy polskiej jako całości. Ześrodkował swą myśl i swe wysiłki na miejscowych sprawach trzech dzielnic. Tym bardziej nie można było oczekiwać tego, w warunkach, których polityka Polska, głosząca solidarność z Rosją przeciw Niemcom, Miała przeciw sobie rząd rosyjski i w walce z nim musiała być organizowana. Przy najlepszym planie zbawienia ojczyzny mieć pretensje, że są tacy w ojczyźnie, co nas nie rozumieją, czy nie chcą rozumieć, co nam przeszkadzają, jest rzeczą śmieszną. Polityka nie jest tylko sztuką myślenia, ale i działania. Trzeba nie tylko się zdobyć na... Dobrą myśl, ale umieć ją w płodny czyn wcielić. Ten tylko może w polityce coś zrobić, kto nie boi się zwalczać przeszkód stojących na drodze. Smutna i godna politowania jest rola tych, którzy mówią, chciałem dobrze, ale mi nie pozwolili. Nieprawdą jest, że dla Polski można coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Chcąc zrobić coś dla Polski, jak zresztą dla każdego innego kraju, trzeba iść z jednymi rodakami przeciw innym. Tylko trzeba mieć mocną wiarę w swój cel i wprowadzącą do niego drogę i nie wahać się w walce o tę swoją wiarę. I główna rzecz, trzeba rozumieć swe społeczeństwo, jego duszę, znać jego instynkty, w których podstawie zawsze leżał instynkt samozachowawczy narodu. Trzeba mu przez właściwą organizację polityki dać możliwość wypowiedzenia się. Jeżeli polityka Polski porozbiorowej była właściwie polityką narodowego samobójstwa, to nie dlatego, żeby nasz naród był pozbawiony instynktu samozachowawczego, tylko dlatego, że był bierny, niezorganizowany, co pozwalało zorganizowanym garstkom popychanym przeważnie przez wpływy obce, narzucać mu samobójcze akty. Główna różnica między Polską roku 1914, a Polską roku 1830 lub 1863 leży w tym, że w chwili wybuchu wojny europejskiej naród polski był słabo, co prawda, ale był politycznie zorganizowany. I że ci, co pracowali nad jego organizacją, co nią kierowali, nie byli zależni od żadnych obcych wpływów. To im pozwoliło być wyrazicielem instynktu samozachowawczego narodu. To pozwoliło temu instynktowi wypowiedzieć się w odpowiedniej myśli politycznej i w zorganizowanym działaniu. Próby samobójcze były jak dawniej, tylko społeczeństwo nie dało już sobie samobójstwa narzucić. To przecie każdy wiedział, że mamy w społeczeństwie znaczną ilość ludzi, którzy w rzeczach politycznych nie umieją myśleć logicznie i działać planowo, którzy tylko reagują odruchami na podrażnienia. To zachowanie się szczególnie było właściwe młodzieży, kobietom mniej lub więcej dotkniętych histerią i tym dość licznym u nas w czasach przedwojennych ludziom, którzy przez całe życie należeli do młodzieży i zwykle niewiele się różnili od historycznych kobiet. Z góry można było przewidzieć, że ten rodzaj ludzi pójdzie przeciw Rosji wobec tego, że polityka rosyjska względem Polski była mistrzynią w sztuce drażnienia. To także było pewne, że nasza emigracja rewolucyjna z roku 1905 skorzystała z nadarzającej się sposobności walki z caratem, żeby go wypędzić z kraju, jak on ją przedtem z niego wypędził. Od ludzi wychowanych na idei rewolucji społecznej i walki z caratem jako uznanym od pierwszej połowy XIX wieku głównym na całą Europę wrogiem rewolucji i ostoją reakcji, nie można było wymagać głębszego zastanowienia się nad zadaniami polityki polskiej. Dla nich sprawa przedstawiała się prosto. Albo my, albo Carat. Kto przeciw Caratowi? Ten nasz. W tym pojęciu swego nadania umacniał ich nadto związek z socjalną demokracją niemiecką i z Żydami. Żydzi, czemu zresztą nie można się dziwić, przede wszystkim dążyli do zniszczenia państwa, w którym było ich najwięcej, a które było dla nich najmniej gościnne. Również było jasne, że ludzie wychowani na naukach szkoły krakowskiej, zwłaszcza w jej nowszej fazie, w każdym z trzech zaborów zajmą stanowisko lojalne względem swego państwa. W zaborze pruskim było ich niewielu. W rosyjskim ich stanowisko w chwili wybuchu wojny nie przeszkadzało, ale owszem było pożyteczne dla naszej polityki. Natomiast w Galicji, gdzie najsilniejsi i najbardziej przedsiębiorczy, a przy tym najściślej związani z państwem, gdzie najmniej odczuwali położenie Polski jako całości i jej aspiracje, najmniej rozumieli sprawę polską, gdzie wreszcie przywykli do niemałej bezwzględności w politycznym działaniu, Mieli duże dane do narzucenia swego stanowiska całej dzielnicy i stworzenia poważnej przeszkody dla naszej polityki. Istotnie, w pierwszej chwili po wybuchu wojny zorganizowali oni przy pomocy socjalistów, no i ma się rozumieć, rządu austriackiego. Taki terror w stosunku do miejscowej opinii że cała właściwie Galicja robiła wrażenie, jak gdyby stanęła pod ich sztandarem. Dopiero w kilka tygodni, gdy dowiedziano się, jakie jest stanowisko Warszawy, gdy wieści o utworzeniu tam rządu narodowego okazały się mistyfikacją, zaczęła się reakcja przeciw ich polityce, wychodząca głównie ze Lwowa, która znalazła swój wyraz przede wszystkim w rozwiązaniu Legionu Wschodniego. Wszystkie te czynniki prowadzące do działań po stronie państw centralnych były nam z góry znane i zrozumiałe. Nie było się czemu dziwić i na co gniewać. Ich wystąpienie było dla nas niedogodne, bo zmuszało nas z jednej strony do walki wewnętrznej, z drugiej do tym silniejszego manifestowania przyjaźni dla Rosji żeby zagłuszyć hałaśliwe manifestacje i czynne wystąpienia przeciw niej wychodzące z Krakowa. Ale to nie była tragedia. Nie było tragedią powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, w którego naczelną rolę nikt ani w kraju, ani za granicą nie wierzył. Nie były nią formacje legionowe w Galicji – a nawet wymaszerowanie z Krakowa do Kielc Legionu pod dowództwem Piłsudskiego, jako mianowanego rzekomo przez rząd narodowy w Warszawie komendanta polskich sił wojskowych. Nie były nią wreszcie szumne i groźne, zapowiadające bezwzględność dla zdrajców odezwy. Tragedia rozpoczęłaby się dopiero, gdyby rząd narodowy Wypowiadający wojnę Rosji Naprawdę w Warszawie istniał Gdyby w odpowiedzi na zjawienie się Legionu W granicach Królestwa Wybuchło tu powstanie Gdyby był taki ruch się zjawił I ogarnął kraj Cała nasza polityka Znalazłaby rychły koniec Długo byśmy pewnie wtedy czekali na pokój Między Rosją a Niemcami pokój, który by uregulował wiele spraw, a przede wszystkim sprawę polską. I to dobrze na długo. Odegralibyśmy wtedy niemałą rolę w dziejach Europy. Niemcy uwolnione od wojny na froncie wschodnim rzuciłyby wszystkie swe siły na zachód i w krótkim czasie rozbiłyby odosobnioną Francję. Uwolnilibyśmy Europę od długiej wojny, a siebie od kłopotów z własnym państwem. Gdyby wszakże tak się było stało, uważałbym, że nie mam prawa składać winy na legiony, na ich dowódców, na polityków krakowskich. Wina byłaby przede wszystkim nasza. Ludzie, którzy od tak dawna zajmowali się sprawą polską i znali jej położenie, którzy w niej sobie wytknęli wyraźną drogę, a nie umieli tyle zorganizować społeczeństwa, żeby ich jako tako rozumiało i żeby w rozstrzygającej chwili przeciw nim nie poszło, złożyliby dowód niesłychanego niedołęstwa i ponieślibyśmy straszną odpowiedzialność przed historią. Szkodnicy świadomi czy nieświadomi, istnieją wszędzie. Ale przywiązanie do ojczyzny u narodów zdrowych i silnych polega nie na tym, żeby narzekać na szkodników i płakać nad wyrządzoną przez nich szkodą, jeno na przeciwdziałaniu szkodzie, na kierowaniu postępowaniem narodu tak, żeby była ona niemożliwa. Byliśmy wszakże spokojni. Na chwilę nawet nie obawialiśmy się, ażeby ruch galicyjski mógł się przenieść na teren królestwa. Ci zwolennicy, których miał w królestwie, nie przedstawiali takiej siły. Emigranci rewolucyjni z zaboru rosyjskiego, którzy tworzyli w Krakowie komisje tymczasowe i z góry ustanawiali rządy narodowe w Warszawie, Wyobrażali sobie niezawodnie królestwo tak mniej więcej, jakie widzieli w roku 1905. Od owego wszakże czasu upłynęło blisko 10 lat, Będących latami pracy politycznej w nowych warunkach. Przy względnej swobodzie pracy, Przy istnieniu zorganizowanych stronnictw politycznych, 10 lat wytężonej walki o opinię publiczną. Te 10 lat... Zrobiły swoje Już ludzie nie byli tacy naiwni Tacy w rzeczach politycznych ciemni Już niełatwo im było byle co wmówić Zaszły też głębokie zmiany w stosunkach i wpływach politycznych To na przykład co było w roku 1905 siłą rewolucjonistów Ich związek z Żydami W roku 1914 już był słabością Fakt, że ruch galicyjski popierają Żydzi, dyskredytował go w szerokich masach królestwa i wytwarzał wrogi do niego stosunek. Z chwilą, kiedy ludność królestwa zachowała się odpornie wobec wezwań do ruchawki, kiedy zgromadzeni przez dowódcę Legionu w magistracie kieleckim i wezwani do akcesu przedstawiciele miasta odpowiedzieli mu, że stoją na stanowisku deklaracji, złożonej przez ich posła do dumy, Jarońskiego, kiedy się okazało, że polityką Polaków w zaborze rosyjskim nie kieruje żaden rząd narodowy w Warszawie, jeno komitet narodowy, nie naczelny, co prawda, idący z Rosją i państwami sprzymierzonymi przeciw Niemcom i Austrii, Legiony straciły główną swą wartość dla państw centralnych. Ten, który wkroczył do królestwa, wycofano. Oddano je pod zwierzchnią Komenda Oficerów Austriackich Narodowości Polskiej dla zorganizowania w zwykłe jednostki bojowe przy Armii Austriackiej. Epopeja Wojsk Polskich Rychło się skończyła. Legiony były robione w celu wywołania powstania przeciw Rosji w królestwie. Nie wiem, co sobie myśleli, jak to powstanie chcieli zużytkować chytrzy, ale nie odznaczający się dalekowictwem austriaccy mężowie stanu, którym przedstawiano królestwo jako kraj ogarnięty szałem nienawiści do Moskali czekający tylko na wybawicielkę Austrię i gotowy chwycić za broń w każdej chwili. Zresztą nie bardzo nas interesowało, co myśli Austria. Wiedzieliśmy, że w kwestii polskiej stanie się to, czego chce Berlin, a nie Wiedeń. Natomiast stanowisko Berlina zawsze usiłowaliśmy jak najlepiej zrozumieć. To było naszym zdaniem Niemożliwe, ażeby w sprawie tak wielkiej, mającej dla Prus znaczenie jak sprawa Polska, Austria robiła krok tak brzemienny w następstwa, jak wywołanie powstania bez porozumienia się z Niemcami. Niewątpliwie Berlin dał na to swoją zgodę. A jeżeli dał, to wiedział, co robi – i znów powiem, że była to sprawa dla Berlina zbyt ważna, ażeby w niej coś robił dla celów wyłącznie wojskowych, nie licząc się z następstwami politycznymi. Chodziło tu nie tylko o utrudnienie armii rosyjskiej działań na teatrze wojny, ale był to cel polityczny. Przy określeniu tego celu nie jest rzeczą najważniejszą wiedzieć, jaki był sposób myślenia Betmana Holwega, urzędowego kierownika polityki niemieckiej. W państwie tak mocno zorganizowanym jak Niemcy, a w szczególności Prusy, które niedawno miały takiego mistrza w polityce zewnętrznej jak Bismarck, polityka w kwestiach mających dłuższą przyszłość, Idzie po liniach od dawna wytkniętych i ustalonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych już ma w tych kwestiach od dawna przetrawioną i wpojoną w głowy jego ludzi myśl i urobioną...